Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto Czyta Henryk Drygalski Wydawnictwo, czytelnik, Warszawa, rok 2002 Po wyjściu Niemców z miasta Rosjanie spalili Gdańsk szczętnia. W tym mieście ćwierć wieku wcześniej dziadek mój kupił grunta, które przeszły do historii pod nazwą Westerplatte Nie myślałem wówczas, gdym słoneczny dzień lipcowy podpisywał kontrakt kupna Westerplatte na moje imię, że stanie się ona w kilkanaście lat później tragiczną redutą Ordona. Wspominał w tygodniu polskim Londyn 29 lipca 1961 roku. Michał Jałowiecki W nowym kraju. Niemcy pośpiesznie ewakuowali Wilno. W hotelu sala restauracyjna była prawie pusta. Do mojego stolika podszedł nieznajomy młody człowiek w szarym mundurze legionowym. Zapytał o moje nazwisko, po czym wręczył mi zalakowaną kopertę. Jestem wysłany z Warszawy jako kurier do generała Wejtki. — I przy tej okazji polecono mi wręczyć to pismo panu. — Wyjaśnił. — Proszę je niezwłocznie przeczytać i pokwitować odbiór. Rozciąłem kopertę. Było to urzędowe pismo ministra aprowizacji Królestwa Polskiego, Antoniego Minkiewicza, który w imieniu komendanta polecał mi niezwłocznie stawić się w Ministerstwie Aprowizacji w Warszawie jako przydzielonemu do amerykańskiej misji żywnościowej. Zgodnie z paragrafem 16 warunków zawieszenia broni, misja miała przybyć w najbliższym czasie do Polski. Nazajutrz rano byłem już u generała Wejtki, któremu zameldowałem rozkaz komendanta. Otrzymałem przepustkę na przekroczenie niemieckich linii granicznych i zaświadczenie do polskiej placówki granicznej w Sokółce. Nie miałem czasu na rozmyślania. Sytuacja w Wilnie zapowiadała się niewesoło. Na ulicach pokazały się uzbrojone bandy młodzieży żydowskiej, które w oczekiwaniu na bolszewików próbowały zatrzymywać przechodniów. Wynająłem dwóch silnych mężczyzn do niesienia rzeczy, bo o dorożce marzyć nie mogłem. I wcześnie rano, kiedy było jeszcze ciemno, udałem się na piechotę z Mauserem w ręku na wileński dworzec. Pociąg ewakuacyjny, składający się z kilkunastu wagonów towarowych, natłoczonych podróżnymi, stał na bocznych torach, daleko za stacją. Patrol niemiecki zasunął drzwi od wagonów, ale gwizd lokomotywy usłyszałem dopiero koło godziny 11:00 przed południem. Dał się słyszeć stukot buforów, Pociąg powoli ruszył z miejsca. Umilkły rozmowy, ludzie pogrążyli się w swoich myślach lub modlitwie. Pociąg posuwał się żółwim tempem i dopiero nad ranem stanął na granicznej stacji Kuźnice. Dalej tor kolejowy był częściowo rozebrany. Wyładowałem bagaż i po krótkiej odprawie granicznej wynająłem sanie, którymi mogłem przejechać na polską stronę do stacji Sokułka. Dzień był szary, wieczny, mroźny. Jechaliśmy długim korowodem sani. Tumany śniegu porywane wiatrem z pól i pagórków wiały w oczy. Mrok zapadał. Zaczęła się zawierucha. Traciłem z oczu jadących przed nami. Było już zupełnie ciemno, gdy obsypani śniegiem dojechaliśmy do stacji Sokółka. Stacja była zapchana uchodźcami czekającymi na pociąg do Warszawy. Miał odejść dopiero następnego dnia rano. Pierwsze zetknięcie z funkcjonariuszami polskich służb granicznych pozostawiło na mnie jak najlepsze wrażenie. Byli to ludzie wykształceni, dobrze wychowani i nad wyraz uczynni. Koło mnie stał zastraszony były carski oficer huzarów, który jechał ze mną tymi samymi saniami i z wypiekami na twarzy czekał, czy zezwolą mu jako Rosjaninowi na przekroczenie granicy. Byłem mile zdziwiony, gdy bez trudu wręczono nam przepustki. Po okresie niepewności wszyscy swobodnie odetchnęli. Nastrój się zmienił. Ogarnęła nas jakaś dziwna wesołość. Na stacji służba i zawiadowca byli uprzejmi i starali się pomóc podróżnym. Za poradą zawiadowcy zostawiłem bagaże na stacji i wraz z rosyjskim oficerem udałem się do miasteczka, gdzie w zajezdnym domu żydowskim znaleźliśmy jaki taki noslek i pożywienie. Na rano siedliśmy do pociągu. Służba kolejowa, ubrana po cywilnemu, odróżniała się od pasażerów czapeczkami z czerwonym oprzyciem i srebrnym orzełkiem. Spojrzałem na orzełka i z ulgą ujrzałem na jego głowie koronę królewską. Wagony były stare, niemieckie, bez korytarza, z oddzielnymi przedziałami, do których przechodziło się na zewnątrz po długich drewnianych stopniach. Były to jednak czyste wagony pasażerskie, a nie brudne, towarowe, bydlęce, jak w bolszewickiej Rosji. Na stacjach wszędzie było tłoczno. Widać było miejscowych żydków w ich długich, czarnych hałatach, długich butach i małych, czarnych myckach na głowie. Wszędzie kipiało życie, słychać było głośno rozmowy, śmiechy. Po przejściu przez długie miesiące terroru bolszewickiego, i milczenia pod okupacją Ober Ostu wydawało mi się to wszystko czymś zgoła nierealnym. Był wieczór, gdy pociąg stanął na dawnym dworcu petersburskim na Pradze. Byłem odurzony panującym tu gwarem. Z przyzwyczajenia o mało nie zawołałem na nosilszczyka. Spostrzegłem się dopiero, gdy usłyszałem innych wołających... Tragarza. Przed dworem pełno było dorożek. Poradziłem Huzarowi, by jechał ze mną i ruszyliśmy dorożką do hotelu europejskiego, który znałem sprzed wojny. Miasto było oświetlone, wieczór cichy, pogodny. Ujrzałem z drugiego brzegu Wisły piękną panoramę Warszawy. Wjechaliśmy na most Kierbedzia. Mignął mi w oczach zamek kolumna Zygmunta Wjechaliśmy w oświetlone krakowskie przedmieście. Na ulicach było gwarno, okna kawiarni i sklepów jaśniały światłem, z różnych stron dobiegały wołania chłopaków sprzedających wieczornego kurierka. Wszystko to było dla mnie takie dziwne, obce, a zarazem bliskie. W myśl otrzymanego w Wilnie rozkazu miałem stawić się zaraz po przyjeździe u ministra Minkiewicza. Minister wyjechał jednak z Warszawy i miał powrócić dopiero po Nowym Roku. Pozostawało mi jedynie czekać na jego przyjazd. Pierwsze dni spędziłem więc na zorientowaniu się w sytuacji politycznej i stosunkach panujących w Warszawie, a stosunki te na pierwszy rzut oka wydawały mi się nie tylko niebezpieczne, ale wprost beznadziejne. Piłsudski po uwolnieniu z Magdeburga wrócił wraz z Sosnkowskim do Warszawy, gdzie powitał go na dworcu regent, książe Zdzisław Lubomirski, oświadczając w imieniu Rady Regencyjnej. — W Twoje ręce, panie naczelny dowódco! Składamy władzę i odpowiedzialność dla przekazania Sejmowi ustawodawczemu. Tymczasem w Lublinie Utworzył się rząd Polskiej Republiki Ludowej pod przewodnictwem Daszyńskiego. Ministrem wojny w tym rządzie został Edward Rydz-Śmigły, który uprzednio, bez powodzenia zgłaszał się do Wehrmachtu, a potem złożył przysięgę na wierność Radzie Regencyjnej. Piłsudski szczęśliwie nie uznał rządu lubelskiego i sam powołał ministrów oddając jednak premierostwo w ręce socjalisty Daszyńskiego. Ta nominacja wywołała oburzenia. Zmusiło to komendanta, tak bowiem nazywano Piłsudskiego, do zmiany gabinetu. Na premiera został powołany Moraczewski. A wśród ministrów znalazł się Stanisław Tugut. Ten sam Tugut, który w obrzydliwy sposób na zebraniu publicznym w Wilnie obrzucił błotem naszą przeszłość — Idę lońską wyśmiał, a zebranym ziemianom życzył prędkiej, a szczęśliwej śmierci. — Im prędzej was nie będzie, tym lepiej dla Republiki Ludowej. Tugut był jednym z inicjatorów zmienienia godła narodowego. Szczęśliwie ten podły projekt upadł. A Piłsudski rozkazał żołnierzom przysięgać na wierność Rzeczypospolitej, a nie na Republikę Ludową. Jedynym uczciwym i rozumnym człowiekiem wśród tej zgrai wydawał mi się minister aprowizacji Antoni Minkiewicz. Jeszcze za czasów Rady Regencyjnej miał powierzoną tę nad wyraz trudną funkcję zaopatrzenia w żywność kraju, w którym zaczynały się na tle głodowym poważne zaburzenia, szczególnie w Zagłębiu Dąbrowskim. W hotelu europejskim zastałem sporo ziemian z kresów, i dowiedziałem się od nich, że za parę dni delegacja ziemian litewskich ma być przyjęta przez komendanta. Zaproszono mnie do tej delegacji, co oczywiście skwapliwie przyjąłem. Na oznaczoną godzinę stawiłem się w gmachu Rady Ministrów, dawnym pałacu namiestnikowskim na krakowskim przedmieściu. W poczekalni było około 30 osób, większości znajomych lub krewnych. Umówiliśmy się, że w naszym imieniu przemówi Roman Skirmund. Po chwili oczekiwania wprowadzono nas do sali. Stanęliśmy półkolem. Zapanowało milczenie. Drzwi się otworzyły i na salę wszedł komendant Piłsudski w towarzystwie swojego adiutanta. Po raz pierwszy w życiu ujrzałem mojego krewnego, od którego zapewne w latach bezdańskich Odżegnywałbym się niczym od diabła. — Czasy się zmieniają — pomyślałem. Komendant był ubrany w szary mundur legionowy bez żadnych odznak. Ogarnął nas bystrym spojrzeniem. Twarz miał surową. Spod nawisłych brwi patrzyły na nas groźnie jego szare, przenikliwe oczy. Skinął nam głową, nie podając ręki. I czekał. Skoła wystąpił Roman Skirmund. W krótkich słowach przedstawił tragiczny los Wilna i Litwy zajętej przez bolszewików. Komendant niecierpliwie machnął ręką. — Złą chwilę wybraliście, panowie, na rozmowę ze mną? — powiedział. — Upewniam panów, że los Wilna i naszych ziem nie mniej mnie obchodzi niż was. A Wilno z ostrą bramą jest dla mnie czymś świętym. Ale panowie widocznie nie zdajecie sobie sprawy z obecnej sytuacji. Ja nie mam wojska, nie mam broni. Swoje szczupłe siły muszę przerzucać z jednego miejsca w drugie. Na południu pławi się we wów broni go bohatersko cywilna ludność, dzieci i garstka wojska. Musiałem rzucić tam wszystko, co miałem pod ręką. — Co mam wam powiedzieć? — Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby oswobodzić nasz kraj, ale w chwili obecnej nic obiecywać nie mogę. — Żegnam panów. Na po Nowym Roku zatelefonował do mnie sekretarz ministra Minkiewicza, polecając mi stawić się następnego dnia na spotkanie z ministrem, o godzinie 11 rano. Poczekalnie zastałem zatłoczoną interesantami. Zwróciłem się do sekretarza, młodego człowieka, który wprowadził mnie do gabinetu ministra. Gabinet był skromny, kilka najpotrzebniejszych mebli, żadnych dywanów, foteli. Widać było, że to jedynie miejsce do pracy. Minister wstał z krzesła i serdecznie uścisnął mi dłoń. Był to wysoki, barczysty mężczyzna o dobrotliwym spojrzeniu, a jednocześnie energicznym wyrazie twarzy. Koniec odcinka pierwszego. Odcinek drugi. Bez dłuższych wstępów minister przystąpił do sprawy. Za kilka dni przyjeżdża z polecenia Huwera amerykańska misja aprowizacyjna. Pan zna dobrze angielski, dlatego proszę, aby towarzyszył im pan w objeździe Polski i razem z nimi zapoznał się z warunkami aprowizacyjnymi kraju. Znam pańską przeszłość jako dyrektora oddziału Towarzystwa Braci Nobel i wiem o pańskim doświadczeniu w organizowaniu dla Rosji tranzytu materiałów wojennych przez Szwecję. Zdaje się, że towarzystwo nosiło nazwę Nord Ruis. Dowiedziałem się również o panu dużo od pana siostry Ady Żukowskiej. Pan zapewne wie, że jestem bratem ciotecznym jej zmarłego męża. Postanowiłem więc pana wykorzystać i porozumiałem się z komendantem, który całkowicie zaaprobował mój projekt. — Panie ministrze — rzekłem — dziękuję za zaufanie ale obawiam się, czy nadaje się do współpracy z rządem, na którego czele stoi socjalista Moraczewski. Minkiewicz uśmiechnął się. — Mówmy szczerze — powiedział. — I ja nie należę do wielbicieli Moraczewskiego, ale tu chodzi nie o rozgrywki partyjne. Tu chodzi o kraj. Ja do polityki się nie wtrącam, ale postąpiłbym nielojalnie względem narodu... Gdybym w takiej chwili umył ręce. Jego głos stał się twardy. Kraj pod względem aprowizacyjnym jest na skraju przepaści. Musiałem wprowadzić przymusowe kontyngenty dostaw zboża przez rolników, inaczej miasta byłyby wygłodzone. Ziemiaństwo, niechętnie, ale względnie lojalnie dostarcza dotąd wyznaczone kontyngenty, Chodzi tu, było wiele wypadków, na które musiałem reagować z całą surowością. Gorzej jest z chłopem, który uchyla się wszystkimi sposobami i chowa swoje zapasy, by puścić je potem na czarny rynek za drogie pieniądze. — Ratunek jest więc konieczny — ciągnął dalej. — I to ratunek szybki. Dzięki Paderewskiemu mamy od Amerykanów obietnicę jak najdalej idącej pomocy w dostawach dla Polski zboża, mąki, konserw, nawozów sztucznych, odzieży, materiałów sanitarnych. Wyliczał jakby rozmażony, ale zanim te transporty nadejdą, trzeba przygotować ich wyładunek i dystrybucję. Niech pan mi dopomoże. — Zwrócił się jakby nie z poleceniem, lecz z prośbą. — W zapoznaniu Amerykanów z potrzebami kraju. — Pojedzie pan z nimi do Zagłębia Dąbrowskiego, do Krakowa, do Lwowa. Przerwał na chwilę, patrząc mi w oczy. — Sprawa odbioru ładunków nie jest jeszcze zdecydowana. — Moim zamiarem jest powierzenie panu tej trudnej funkcji przyjęcia towarów? I wysyłania ich w głąb kraju. Miejscem odbioru ma być Szczecin albo Gdańsk. Ja osobiście. Polałbym Gdańsk. Nazajutrz, wczesnym rankiem usłyszałem głośne dobijanie się do moich drzwi. Wyskoczyłem z łóżka. W drzwiach stał Szymon Mejszczowicz, były prawowiet mój kolega z Arkoni. Mój drogi! Zawołał od progu. — Ubieraj się co prędzej. Sprawa jest bardzo pilna, nie ma chwili do stracenia. — Czy masz rewolwer? — Wytłumacz. — O co chodzi? — spytałem rozespany. — Tak dalej być nie może. — Mówił chaotycznie. — Piłsudski oddaje nas na pastwę demagogów i prowadzi kraj do bolszewizmu. — Musimy z tym skończyć. Dziś będzie zamach na Piłsudskiego. Na czele spisku stoi książe Eustachy Sapiecha. Wszystko jest obmyślone. Obalimy rząd Moraczewskiego i Tuguta. Niech siedzą w więzieniu. Człowieku! Oczeźwiałem. Opamiętaj się, jak można w takiej chwili robić przewrót i usuwać jedynego człowieka, który ma władzę, by zaprowadzić porządek kraju. Oświadczam ci że nie wezmę udziału w tej akcji. Za parę dni przyjeżdża amerykańska misja pomocy, bo kraj jest do ostatka wycieńczony wojną. Głód w skupiskach robotniczych jest straszny. I to właśnie może doprowadzić do anarchii. Czy to jest czas na rozpętanie wojny domowej? Mm. — Widzę, żeś bardzo zmienił swoje przekonania. — — Nauka w Rosji nie poskutkowała, — rzekł ze złością Majszowicz. — Nie, — odrzekłem. — Jestem takim, jakim byłem i jestem Arkonem, a to zobowiązuje, by trzymać się z daleka od wszystkiego, co pachnie anarchią. I oświadczam ci, że w takiej awanturze nie wezmę udziału. — Dziwię się tylko, że ty, prawnik z wykształcenia, załatwia sprawy przy pomocy rewolweru. — Rób jak chcesz. Liczyłem na ciebie, ale się pomyliłem. — krzyknął porywczo Majszowicz i wybiegł, czaskając drzwiami. Zamach się nie udał. Główni jego sprawcy, książę Eustachy Sapiecha, Jerzy Zdziechowski, pułkownik Marian Janusz Aitis i Tadeusz Dybowski zostali Aresztowani. Pamiętając terror bolszewicki i twarde rządy niemieckiego Oberostu, byłem zdumiony łagodnością postępowania w stosunku do winowajców. Dość szybko zostali oni zwolnieni z więzienia za poręczeniem słowem honoru, że do czasu rozprawy pozostaną w swoich mieszkaniach. Słowa dotrzymali tylko książę Sapiecha i Jerzy Zdziechowski. Inni... Zbiegli do Zakopanego, które podlegało jurysdykcji Krakowskiej Komisji Likwidacyjnej. Znając księcia Eustachego i Jerzego Zdziechowskiego z jak najlepszej strony, nie mogłem zrozumieć, jakim cudem znaleźli się oni w towarzystwie pułkownika Janusza Itisa, dla mnie ze wszech miar niesympatycznego człowieka. Mejszczowicza nie było wśród aresztowanych. I udział jego w zamachu musiał być drugorzędny. Nie poruszaliśmy nigdy z mejszczą tego tematu, chociaż i ja sam wielu posunięć komendanta nie mogłem zrozumieć. Tego samego ranka miałem miłą niespodziankę. Chłopiec hotelowy zawiadomił mnie, że w holu czeka na mnie moja siostra Ada Żukowska. Ostatni raz widzieliśmy się w Petersburgu. Zbiegłem więc pośpiesznie na dół. Spotkanie z Adą było dla mnie prawdziwą radością. Mieliśmy sobie tyle do powiedzenia. Dowiedziałam się od niej szczegółów o śmierci ojca. W Petersburgu robiło się już dla niej gorąco. Po pogrzebie więc Ada nie mogła już dłużej zwlekać z odjazdem. Ada po śmierci swojego męża bardzo się zmieniła. Zetknięcie się z prawdziwym życiem i borykanie się w Rosji musiało na to wpłynąć. Okazała się bardzo dzielna, wywożąc z Petersburga swoje córki i moje dzieci wraz z ich guwernantką Miss Smith, która w czasie przejazdu przez tereny okupowane przez Niemców musiała udawać głucho niemą. Dzieci moje Ada umieściła na wsi u młodszej siostry, co było dla mnie wielką ulgą, tym bardziej że nie miałem żadnej wiadomości o Julii, mojej biednej żonie. Słuchając opowiadań Ady, byłem pod wrażeniem jej dzielności, pracowitości i sprytu. Jeszcze w czasie rewolucji nabrała smaku do robienia interesów i ta pasja nadal jej nie opuszczała. Nie mogłem co prawda zrozumieć jej narzekań, Władysław pozostawił jej przecież piękny majątek w Kieleckiem, jak i udziały w kopalniach sostowieckich. A jak się zorientowałem, to Emanuel Nobel nadal się nią interesował i opiekował. Ze swojej strony opowiedziałam jej moje świeże wrażenia z Polski i wyraziłem obawy o jej los po wizycie Mejszczowicza. Uspokoiła mnie jednak twierdząc, że wszystko idzie ku lepszemu. Ada nie tylko znała Piłsudskiego, ale widywała go często, gdyż komendant okazał się człowiekiem rodzinnym i lubił Adę. — To całkiem inny człowiek, niż myśmy go sobie na Litwie wyobrażali. Oznajmiła ze śmiechem. W parę dni po święcie Trzech Króli zawezwano mnie do ministerstwa aprowizacji na spotkanie z ministrem. Jutro przyjeżdża amerykańska misja, powiedział uroczyście Minkiewicz. Przygotowaliśmy dla niej pomieszczenia w pałacu błękitnym na Senatorskiej. Misja składa się z trzech osób. Pułkownik Groowo, szef misji, porucznik McCormick, wie pan, — uśmiechnął się z tych mekkormików od żniwiarek. — Oraz pan Zamięcki, który wojnę spędził w Stanach. — Chciałbym, by pan był obecny razem ze mną przy ich powitaniu jutro rano na dworcu wiedeńskim. — Życzeniem Amerykanów — dodał — jest niezwłoczny objazd kraju. Prosiłbym, by pan im towarzyszył. Bierzemy pod uwagę Kraków, Lwów i Zagłębie Dąbrowskie. Na dworcu było już sporo osób, między innymi paru wojskowych i kilku wyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pułkownik Grow, suchy, ruchliwy Amerykanin w średnim wieku, robił nieco kostyczne wrażenie, natomiast młody porucznik McCormick, wysoki, przystojny mężczyzna w świetnie skrojonym mundurze, wydawał się bardzo bezpośredni w obejściu, był synem milionera. Po oficjalnym przywitaniu i ceremoniach przedstawienia odwiozłem Amerykanów samochodem Minkiewicza do Pałacu Błękitnego, a potem w imieniu ministra zaprosiłem ich na obiad do Hotelu Europejskiego. W czasie obiadu siedziałem w roli tłumacza pomiędzy pułkownikiem Grołowem a Minkiewiczem. Amerykanie z miejsca przeszli do zadań misji. Growo oświadczył, że chciałby niezwłocznie wyjechać w teren dla zaznajomienia się z sytuacją. Pierwsze statki z mąką, tłuszczami i konserwami mięsnymi miały przybyć do jednego z portów bałtyckich w połowie lutego. — Well — rzekł Groh, wstając ze stołu — to kiedy wyjeżdżamy? — Jeżeli panowie życzą, to jutro wieczorem — wyjaśnił sekretarz Minkiewicza. — Jeżeli wieczorem, to dlaczego nie dzisiaj? — spytał ostro grołów. Widać nieprzyzwyczajone do marnowania czasu. — Dostać się do Lwowa nie jest tak łatwo — tłumaczyłem słowa Minkiewicza. — Tam jeszcze trwają walki. Przejazd musi być odpowiednio przygotowany i uzgodniony z władzami wojskowymi. Poranek był słoneczny i mroźny, gdy wysiadaliśmy z pociągu na dworcu w Krakowie. Władze kolejowe były już uprzedzone o naszym przyjeździe. Zawiadowca stacji podszedł do nas i zakomunikował, że pociąg ze specjalnie doczepionym wagonem dla misji amerykańskiej odjedzie wieczorem do Przemyśla. Ponieważ nadal nie ma regularnej komunikacji z Lwowem, to dopiero w Przemyślu dowiemy się, jaką drogą dostaniemy się do Lwowa. Na dworcu nie było nikogo na nasze powitanie, mimo że minister Minkiewicz zawiadomił krakowski komitet likwidacyjny o naszym przyjeździe. Wobec tego wynająłem dorożkę i poleciłem, aby nas odwieziono do Grand Hotelu, w którym mieliśmy zarezerwowane pokoje. W holu spotkaliśmy dość zażywnego, gładko ogolonego, i ubranego jak z igły pana, który z pewną dozą szalancji przedstawił się Amerykanom. Nieopodal w fotelach siedziało w niedbałych pozach paru młodych ludzi, którzy na nasz widok zaczęli ostentacyjnie rozmawiać między sobą po angielsku. Nazywam się Horodyski. — Poproszono mnie, abym towarzyszył panom w czasie delegacji w Krakowie, w razie potrzeby tłumaczył i oprowadzał po mieście. — Wow! krótko odparł Grove. — Dziękujemy. — Ale sami damy sobie radę. — Do widzenia. Młodzi ludzie w fotelach zaczęli ponownie rozmawiać głośno po angielsku. Koniec odcinka drugiego. Odcinek trzeci — Może ty byś poszedł przedstawić się? — powiedział jeden z nich. — Dlaczego ja? — Niech oni się pierwsi przedstawią. Pan Chorodyski nadal nie odchodził. Grow więc zwrócił się do mnie. — Powiedz pan mu, że my tłumacza nie potrzebujemy. Pan jest członkiem naszej misji i może tłumaczyć, natomiast... Chcielibyśmy spotkać kogoś z zarządu miasta, aby dowiedzieć się o stanie aprowizacji. Chrodyski poczerwieniał. — To nie należy do mnie. Ja występuję w roli gospodarza. — To niech pan się porozumie, z kim potrzeba. Zwrócił się do mnie. — Książka telefoniczna jest u portiera. Natomiast w imieniu księcia Kazimierza Lubomierskiego. Odwrócił głowę w kierunku Groła. — Proszę panów dzisiaj na godzinę piątą do apartamentu księcia na filiżankę herbaty. — Okej okay. — odparł krótko krótkogrowo. — Jeżeli zdążymy, to na chwilę przyjdziemy na partię, a teraz proszę nas pozostawić w spokoju. Po śniadaniu pojechaliśmy do zarządu miasta. Przyjął nas jakiś nadradca, który zresztą bardzo rzeczowo i uprzejmie wyjaśnił nam sytuację aprowizacyjną i podał niezbędne dane przepraszał, że prezydent Krakowa jest nieobecny i po załatwieniu spraw zawiózł nas na Wawel. Amerykanie przyglądali się wszystkiemu pilniej, kiedy opuszczaliśmy zamek. Grow zwrócił się do mnie z pytaniem — A gdzie mumie, królów polskich? Wytłumaczyłem, że w Polsce nie było zwyczaju balsamowania zwłok monarchów jak w Egipcie. — Wielka szkoda. Odparł, a po chwili dodał — Wie pan — — Ja lubię te wasze stare europejskie zwyczaje. Wie pan, te różne szkielety, dawne zbroje, duchy, to wszystko bardzo ciekawe i przejmujące. W hotelu czekał już pan Chorodyski, by upewnić się, czy będziemy u księstwa lubomirskich. Lubomirscy zrobili i na mnie, i na Amerykanach dobre wrażenie. Książę był przez czas jakiś posłem austriackim w Waszyngtonie. Znał dobrze Amerykanów i umiał z nimi rozmawiać. Książe wyjaśnił wiele spraw, a szczególnie zwrócił uwagę na opłakane położenie Lwowa i Zagłębia Dąbrowskiego. O ile lubomirscy byli naturalni i gościnni, o tyle reszta zgromadzonej socjety krakowskiej, wśród której byli także młodzi ludzie z hotelu, była trudna do przełknięcia przez swoją galicyjską sztuczność. Zauważyłem jednak, że Towarzystwo małopolskie miało więcej kontaktów z Anglią niż my, z Litwy i Białorusi. Prawie wszyscy władali dość biegle angielskim i byli obeznani z angielską kulturą. Obudzono nas nad ranem. Staliśmy na stacji w Jarosławiu. Do wagonu wszedł młody oficer i zakomunikował, że ze względu na sytuację militarną musimy przesiąść się do pociągu pancernego. Pociągiem tym dojechaliśmy do Lwowa na godzinę dziewiątą rano. Na dworcu spotkało nas kilku oficerów. Samochodem wojskowym przewieziono nas do Pałacu Potockich. Po drodze dochodził do naszych uszu głuchy grzmot wystrzałów armatnich. Lwów nosił na sobie ślady niedawnych walk z Ukraińcami. Ściany wielu domów były podziurawione kulami. Nie mieliśmy wiele czasu, gdyż pułkownik Grołowo przeznaczył na Lwów tylko jeden dzień. Po krótkim śniadaniu złożonym z czarnej kawy żołędziowej i paru kromek suchego chleba z miodem, Udaliśmy się do prezydentury miasta w towarzystwie przydzielonego nam pułkownika Hempla. Sytuacja aprowizacyjna i nędza po oswobodzeniu Lwowa od Ukraińców były zaiste tragiczne. Brakowało wszystkiego. Zebrawszy wszelkie materiały dotyczące dostaw mąki, odzieży i materiałów sanitarnych, wyszliśmy na miasto, by zapoznać się ze stanem ludności i rzucić okiem na szkody spowodowane przez Ukraińców. Tymczasem do Pałacu Potockich nadeszła delegacja żydowska, która koniecznie chciała się rozmówić z pułkownikiem Growem. Szczęśliwie nie dopuszczono do nas tej delegacji, w której było kilku amerykańskich Żydów, rozmawiających swobodnie po angielsku. Jak się dowiedziałam od Hempla, przyszli oni... Ze skargami na Polaków za złe ich traktowanie. Zapewne Amerykanie, nie znający stosunków, daliby wiarę tym skargom pochodzącym od amerykańskich Żydów. Nie mogąc dostać się do Amerykanów, Żydzi ciągnęli za nami przez cały czas naszej przechadzki po mieście, niczym ogon za kometą. Pułkownik Hempel parę razy pociągnął mnie za rękaw, mówiąc — Musimy... Trzymać te procesje z daleka. Żydzi dali się już nam we znaki w czasie walk z Ukraińcami. Nic im wierzyć nie można. Na jednym z placów zobaczyliśmy kilkanaścioro dzieci i wyrostków w wieku szkolnym. Kilkoro z nich miało głowy przewiązane opatrunkami. Byli wychudzeni, bladzi. I na ich twarzach widać było wycieńczenia, a może zmęczenie niedawnymi walkami. Stanęliśmy obok nich. Grob zwrócił się do mnie, bym powiedział tej młodzieży kilka przychylnych słów od niego. Wyraził podziw dla ich męstwa i obiecał szybką amerykańską pomoc. W tej właśnie chwili, ze zbliżającej się ku nam grupy żydowskiej, wybiegł jakiś chłopak. Miał na sobie ciepłe obranko, wyglądał na dokarmionego, buzię miał różową, Przebiegł przez placyk, stanął przed nami, przemówił płynną angielszczyzną z amerykańskim akcentem i zaczął głośno płakać. Pułkownik grołowo schylił się nad nim, pogłaskał po głowie i troskliwie spytał. — No, mały, czemu płaczesz? Ktoś was tu krzywdzi? Na to chłopak pociągnął pułkownika za płaszcz w kierunku Żydów. — Poles! wrzasnął gdy tymczasem delegacja żydowska zbliżyła się do nas i nagadała sporo kłamstw. Pułkownik spojrzał na mnie z niekłamanym wyrzutem. — Źle, że krzywdzicie Żydów, przecież i oni potrzebują pomocy. — Nie jestem antysemitą, ale ogarnęła mnie wściekłość. — Panie pułkowniku, rzekłem, niech pan temu wszystkiemu nie wierzy. — Proszę spojrzeć na tego chłopaka. Wygląda syto, jest dokarmiony, dobrze ubrany. A teraz niech pan spojrzy na tych małych bohaterów, na te polskie dzieci, które broniły Lwowa z karabinami większymi od nich, a często i z gołymi rękami. — Poparł mnie McCormick. Rzeczywiście, pułkowniku, rzekł. — Różnica tak widoczna, że trzeba na to zwrócić uwagę. Incydent zakończył się szczęśliwie, mimo to Grow nieraz wytykał mi nietolerancję względem Żydów, wspominając pokrzywdzone Żydziątko we Lwowie. Na próżno tłumaczyłem mu, że wszystko to była komedia ułożona przez delegację żydowską. Na ogół w tym pierwszym okresie odrodzenia Polski Żydzi umieli dobrze wyzyskać swoje wpływy w Ameryce, a żydostwo amerykańskie, jak się przekonałem, było dużo bardziej przychylne względem Niemców niż nas. Późnym wieczorem udaliśmy się na dworzec. Nasz pociąg pancerny stał daleko na zapasowym torze. Grzmot dział nie ustawał. Na dworcu w Sosnowcu czekały nas już tłumy ludzi. Witano Amerykanów okrzykami. Miasto było udekorowane polskimi i amerykańskimi flagami. Z trudem przedostaliśmy się, prowadzeni przez przedstawicieli miasta, do ogromnej sali nabitej po brzegi publicznością. Znalazłem się w trudnym położeniu. Musiałem tłumaczyć przemówienia, notować dane, asystować przy przyjmowaniu delegacji to fabrykantów, to robotników, delegacji kopalń, fabryk, a nawet kupców. Stan aprowizacyjny Zagłębia był rzeczywiście rozpaczliwy. Tragiczna była chwila, gdy przyprowadzono nam grupę kilkanaściorga dzieci oślepłych z powodu braku odpowiedniego pożywienia. Przez cały dzień nie mieliśmy chwili czasu. Zapomnieliśmy o zmęczeniu i o głodzie. Zaznajomiono nas z doraźną pomocą organizowaną przez miejscowych fabrykantów dla robotniczej ludności. Zwiedziliśmy szpitale w opłakanym stanie, przytułki dla dzieci i punkty żywnościowe, kropla mleka, organizowane przez moją przyjaciółkę z lat dawnych, panią Marię Ciechanowską. Gdym ujrzała pana wśród Amerykanów, nie wierzyłam własnym oczom. Po czym dodała, jak dzisiaj czuję zapach rozgrzanych w słońcu sosen, kiedy obwoził mnie pan po waszych pięknych syłgudyszkach, słyszę plusk jezior i widzę wasz gościnny i kochany dom. Czy mogliśmy wówczas przypuszczać, w jakich dziwnych okolicznościach się spotkamy? Mam nadzieję, że pozostaniecie u nas w Groćcu na noc. To nie zależy ode mnie, rzekłem, zwracając się z jej zaproszeniem do pułkownika Growa. Nie, odparł stanowczo Grof. — Jeżeli jest jakiś nocny pociąg, to musimy wracać do Warszawy. Po powrocie do Warszawy zameldowałem się niezwłocznie u ministra Minkiewicza. — Wyznaczam pana jako generalnego delegata ministerstwa aprowizacji — powiedział minister po wysłuchaniu mojego sprawozdania z podróży. — Już dzisiaj otrzyma pan nominację. — Na razie tymczasową. W tych dniach przyjeżdża do Warszawy pan Ignacy Paderewski, który obejmie premierostwo nowego rządu. Mam zapewnienie z góry, że pozostanę na tym samym stanowisku w gabinecie przez niego powołanym. Ze względów jednakże formalnych musimy poczekać z pana ostateczną nominacją na zatwierdzenie jej przez premiera. Tymczasem, ciągnął po chwili, Musi pan sobie dobrać odpowiednich pracowników. Niemcy zgadzają się przepuścić na swój teren tylko trzech Polaków. I to jedynie w charakterze członków misji amerykańskiej. Będę szczerze. Pańska misja jest karkołomna. A więc i pańscy współpracownicy muszą być właściwi. Trudno mi dzisiaj mówić o detalach, ale na tej placówce może pan sobie łatwo kark skręcić. Warta jest jednak ryzyka, bo jeżeli uda się panu załatwić wszystko pomyślnie, to dobrze się pan Polsce zasłuży. Wierzę, że pan da sobie radę. Zakończył, ściskając mi serdecznie rękę na pożegnanie. Opatrzność czuwała nade mną. Gdy wróciłem do hotelu europejskiego na obiad, pierwszą osobą, z którą zetknąłem się w holu, był Witold Bańkowicz ze Szczypian. Od razu błysnęła mi myśl, aby to jemu zaproponować pracę w misji, bo dla mnie Witold był jednym z najlepszych przedstawicieli młodego ziemiaństwa. Ojciec jego Paweł, jeden z zamożniejszych ziemian w Mińszczyźnie, owdowiał wcześniej. Żona jego... Potocka z domu, kobieta rzadkiej piękności, zmarła w kilka lat po ślubie, pozostawiając jedynego syna Witolda. Pan Paweł nie ożenił się, powtórnie poświęcając się wychowaniu jedynaka, a było to wychowanie twarde. Pan Paweł od dzieciństwa wciągnął go do dyscypliny, do odpowiedzialności, zahartował fizycznie i moralnie. Po naukach w Polsce wysłał syna do Anglii, gdzie Witold ukończył wydział rolny na Uniwersytecie w Cambridge. Wyróżnił się tam również jako sportsman i mimo, że cudzoziemiec, to został wybrany na kapitana załogi, która pod jego komendą wygrała doroczny wyścig wioślarski między Uniwersytetami Oxford i Cambridge, a to w Anglii bardzo się liczy. W czasie wojny był odznaczony Krzyżem Świętego Jerzego, a następnie wstąpił jako ochotnik do pierwszego Pułku Ułanów Polskich i walczył pod dowództwem pułkownika Mościckiego. Z Witoldem łączyło mnie jeszcze to, że w czasie przyjęcia karnawałowego u nas zaręczył się z moją kuzynką Jolantą Romerówną. Lubiłem i ceniłem Witolda. To też zaraz zaproponowałem mu wspólny obiad. Po wypiciu kilku dobrych kieliszków opowiedziałem Witoldowi o mojej misji i z miejsca zaproponowałem mu pracę w charakterze mojego pomocnika. Koniec odcinka trzeciego. Odcinek czwarty. Po paru pytaniach, nie namyślając się długo, Witold powiedział dobrze, podając mi rękę na zgodę. — Zamówiłem jeszcze parę kieliszków, tym bardziej, że pan Franciszek polecił nam przedtem wspaniałą golonkę. — Szczęście sprzyjało mi nadal. — Mając już nieco w czubie, znalazłem się na wiecu wielkiej sali zapełnionej ludźmi — przemawiał Poniatowski. Mowa jego wywołała fale oburzenia wśród słuchaczy. Większość z nich stanowili ludzie którzy tak jak ja zdołali wydostać się od bolszewików. Czeźwiałem w miarę słuchania mówcy i ogarniającej mnie wściekłości, gdy raptem ktoś pociągnął mnie za rękaw. Spojrzałem zdziwiony, nie mogąc od razu poznać, kto to taki. Dopiero po chwili odkryłem, że jest to generał inżynier floty Michał Borowski. Znałem go z czasów petersburskich, gdy ja byłem jeszcze w szkołach. Michał Borowski kończył już Wojenną Szkołę Inżynierów Morskich w Kronsztadzie. Wiedziałem, że brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i że delegowany potem w sprawach morskich do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii miał możność stosunkowo dobrze poznać te kraje. Nie czekając zakończenia wiecu, a zrażony do żywego wystąpieniem Poniatowskiego namówiłem generała, abyśmy wyszli z sali i zaprosiłem go na kolację do hotelu europejskiego. Trudno było poznać w tym ubranym w jakąś wyszarzałą kurtkę i w długie buty dawnego, eleganckiego oficera marynarki. Toteż, gdy zjawiłem się w europejskim w jego towarzystwie, ten i ów z publiczności obejrzał się za nami. Siedliśmy przy rogowym stoliku z dala od ludzi, aby swobodnie pomówić. W czasie wojny generał był wysłany w sprawach technicznych do Anglii, ale statek, którym płynął, został zaatakowany przez niemiecką łódź podwodną i Borowski trafił do niewoli. Dwa lata spędził w obozie jeńców na Pomorzu. Wypuszczony z niewoli po traktacie brzeskim, został wraz z innymi deportowany do Petersburga. Tam bolszewicy dowiedzieli się o jego osobie i przymusowo wcielić go do czerwonej flotylli, mianując go głównym mechanikiem floty bałtyckiej. Generał Borowski potrafił jednak zmylić czujność bolszewicką, przedostał się do Wilna i tam trafił na rozpaczliwą walkę z bolszewikami. Wziął w niej udział, by wreszcie dostać się do Warszawy wraz z ustępującymi oddziałami polskimi. Z kolei i ja opowiedziałem generałowi moje przygody lat ostatnich oraz o czekającej mnie misji, po czym zaproponowałem mu z miejsca objęcie w ramach mojego zespołu nadzoru nad wyładunkami w porcie. Generał wydał mi się idealną osobą do obsadzenia tego stanowiska. Tak ze względu na swoje morskie wykształcenie i praktykę portową, jak i znajomość języków angielskiego, i niemieckiego, nie mówiąc już o jego osobistych zaletach. Moją propozycję przyjął skwapliwie. Opowiedziałem mu więc, że pozostaje mi jeszcze znalezienie sekretarza, człowieka, który posiadałby wszystkie kwalifikacje, by prowadzić biuro i któremu mógłbym zaufać. Miałbym doskonałego kandydata, ale niestety nie mogę go rekomendować. — Powiedział po chwili, bo jest on bratem mojej żony. Jest to jaś Raue, absolwent Akademii Handlowej w Antwerpii. Włada on swobodnie językiem angielskim i niemieckim oraz ma za sobą poważną praktykę portową. — Nie namawiam pana. — Niech pan sam zadecyduje. — Dokończył. — Znałem całą zacną rodzinę Raue z czasów wileńskich. Uchwyciłem się tej informacji jak deski zbawienia. Lepszego kandydata mogłem nie znaleźć. — Panie generale! — wykrzyknąłem. — Jestem zdecydowany. — Proszę mi dać numer telefonu lub jego adres. Powinien przybyć do nas niezwłocznie. Rea nie miał telefonu, wobec tego skreśliliśmy z Borowskim kilka słów do niego, prosząc by niezwłocznie przyjechał do Europy, gdzie go oczekujemy. Z kartką tą wysłałem chłopaka hotelowego pod wskazany adres. Nie przeszło pół godziny, gdy w drzwiach restauracyjnych ukazał się Rae. Nie znałem go przedtem, bo za moich czasów bileńskich był jeszcze Szczubakiem, a potem przebywał za granicą. Bez dłuższych wstępów przedłożyłem mu całą sprawę i zaproponowałem pracę. Rae z entuzjazmem przyjął tę propozycję. Dzięki opatrzności boskiej zyskałem więc od razu trzech współpracowników, którym mogłem zawierzyć najbardziej poważne sprawy. W dniu 17 stycznia 1919 roku nastąpił triumfalny wjazd Paderewskiego do Warszawy. Stałem wśród tłumu w towarzystwie rosyjskiego oficera, z którym dzieliłem Sanie przy do Polski. Entuzjazm naokoło był ogromny i mnie się on udzielił. Po raz pierwszy zobaczyłem oddział polskiej kawalerii eskortujący samochód Paderewskiego. Ubrani byli w szare legionowe kurtki, a na głowach mieli łańskie czaka tego samego koloru. Nie było to jeszcze wojsko regularne. Jechali w nierównym szyku, na koniach różnej maści i wzrostu. Była to jeszcze zbieranina ludzi i koni, ale było to wojsko polskie. Coś, co przemawiało głęboko do serca i uczucia. Nagle usłyszałem Rosjanina, który patrząc na oddział ułanów powiedział lekceważąco — No, dołożu wam, e tak jak w opieretkę. — Powiem panu, że wygląda to jak w opieretce ogarnęła mnie wściekłość, odwróciłem głowę i powiedziałem przez zaciśnięte zęby — czemu do diabła nie zostaliście razem ze swoimi huzarami wśród bolszewików? Tam byście nie mieli operetki, ale prawdziwą operę. A potem dodałem ze złością — zobaczysz, Rosja będzie jeszcze w takim stanie, że gdy uwolnią się od niej pozostałe narody... — To was, ruskich, będą pozdrawiali, nie? Zdravstwujcie! — A, wam mnie stydno! Incydent ten pozostawił mi wielki niesmak, bo z drugiej strony współczułem Rosjaninowi w jego położeniu. — Graté russe vous trouverez en barbare. Pomyślałem, szukając dla siebie... Usprawiedliwienia W kilka dni po przybyciu Paderewskiego nowy rząd został uformowany. Na jednym z pierwszych posiedzeń gabinetu postanowiono na wniosek naczelnika państwa, że Gdańsk będzie portem przeładunkowym dla amerykańskich dostaw dla Polski. Na korzyść Gdańska przemawiała nie tylko krótsza trasa kolejowa, ale i położenie tego portu u ujścia Wisły. W razie potrzeby można byłoby korzystać z tej drogi wodnej. Poza tym Gdańsk należał do portów drugorzędnych czy zapomnianych, w którym łatwiej będzie zagospodarzyć się po swojemu niż w porcie szczecińskim. Nie zwlekając Minkiewicz jeszcze tego samego dnia udał się ze mną do Paderewskiego, który przyjął nas u siebie w godzinach popołudniowych. Paderewski zajmował apartament składający się z kilku pokoi na pierwszym piętrze hotelu Bristol. Przed drzwiami stała warta, a wejście obstawione było zielenią i palmami. Weszliśmy do numeru, w którym pełno było wazonów z dużymi bukietami kwiatów. Wielki, na pół otwarty fortepian Bechstein stał niemo w kącie salonu. Paderewski przyjął nas serdecznie, żywo interesował się Gdańskiem, dowiadywał się o termin nadejścia pierwszych statków i bez zwłoki zatwierdził moją kandydaturę jako delegata ministerstwa aprowizacji, jednocześnie rozszerzając moje kompetencje i mianując mnie przedstawicielem prezydium Rady Ministrów w mieście Gdańsku. Nie zajęliśmy mu wiele czasu, bo do salonu weszła jego małżonka. — Pani Helena, pilnująca mistrza niczym Cerber i przypomniała mu, że ma czas ograniczony, czyli innymi słowy dając nam do zrozumienia, że pora, abyśmy opuścili lokal. Panderewski na pożegnanie uścisnął mi po przyjacielsku dłoń, życząc powodzenia w pracy i opuścił salonik. Milczący dotąd sekretarz premiera wyjaśnił nam — że w związku z podniesieniem mojej rangi jako delegata rządu polskiego powinienem stawić się u komendanta Piłsudskiego. Kazał nam chwilę poczekać, po czym połączył się z Belwederem. Rozmowa trwała krótko. Jeszcze dzisiaj mam stawić się w mieszkaniu adiutanta Piłsudskiego, księcia Stanisława Radziwiłła, który pojedzie ze mną do Belwederu. Sekretarz poinformował nas że moja nominacja na delegata rządu do czasu zakończenia konferencji pokojowej w Wersalu jest tajna i trzymana w tajemnicy przed Niemcami. Należy się spodziewać, że pańskie poczynania w Gdańsku będą bacznie śledzone przez kontrwywiad niemiecki. Dodał sucho, zbierając ze stołu papiery, które nieprzyjemnie kontrastowały z atmosferą tego salonu. Te kwiaty ten na pół otwarty fortepian, fotografie niedbale rozrzucone na stolikach i fortepianie. Ta mieszanina zieleni zupełnie nie pasowały do bagnetów i szarych mundurów żołnierzy pełniących warte. Był to apartament wielkiego artysty, jakiegoś śpiewaka, primadonny, ale nie apartament premiera. Książę Stanisław Radziwiłł mieszkał na Foksal. Nie znałem go przedtem. Zrobił na mnie miłe wrażenie, było coś ujmującego w jego postaci. Nie czekając narzucił na siebie płaszcz, przypasał pałasz i rewolwer. Wyszliśmy na ulicę i złapawszy pierwszą dorożkę, udaliśmy się do Belwederu. Wieczór był cichy, pachniało odwilżą, z nieba padał gęsty, mokry śnieg, pokrywając miasto białą powłoką. Po minięciu kordegardy książę wprowadził mnie bocznymi drzwiami do pałacu Belwederskiego, który w zapadającym zmroku przypominał zaśnieżony dwór wiejski. Pozostałem sam w poczekalni. W pałacu była cisza. Dopiero po pół godzinie do pokoju wszedł Radziwiłł. — Proszę za mną. — Komendant oczekuje pana w swoim gabinecie? — Powiedział. Przeszliśmy szereg pokoi. Książę zapukał do drzwi. — Proszę! — odezwał się mocny, męski głos. — Przyznaję się, że z pewnym napięciem czy nawet tremą wchodziłem do gabinetu naczelnika państwa, który dla nas konserwy wileńskiej był nadal niezrozumiałą, a zgoła niebezpieczną postacią. Komendant uśmiechnął się na mój widok. — Rad jestem poznać pana, — powiedział. — O ile się nie mylę, był pan u mnie przed kilkoma tygodniami wśród delegacji naszych żubrów wileńskich. — Tak jest, panie komendancie, — odrzekłem, jakby mimowolnie przybierając wojskową postawę. — To z czym pan dzisiaj do mnie przychodzi? — Wyznaczono mnie na delegata do Gdańska. I z polecenia premiera melduje się u pana komendanta po instrukcję. — Poczułem że przypatruje mi się bacznie i dopiero po chwili się odezwał. — Proszę pana. — Zapewne wie pan, że jestem pańskim krewnym. Moja babka Billewiczówna rodzi się z Szemiotówny, rodzonej siostry pańskiej babki Ignacowej Witkiewiczowej z Poszawsza. — Jak mam mówić do pana? — Ze Stanisławem Witkiewiczem, bratem pana matki, którego tak szczerze miłowałem, kuzynowaliśmy się — Chyba więc wypada, by pan do mnie mówił — wuju — rzekł, śmiejąc się Piłsudski — a ja do ciebie po imieniu, tak jak z Adą, twoją siostrą. — A gdzie jest teraz Ada? — Ada jest obecnie w Łazach w Kieleckiem. — Ada, Ada — rzekł po namyśle. — Taka miła kobieta. — Czego ona włazi do różnych interesów? — To prawdę szkoda jej. Rozmienia się na drobne. Mówiłem jej o tym nieraz. I mnie to niepokoi wuju, rzekłam. Brak mi tu jej świętej pamięci męża Władysława Żukowskiego. Był to człowiek, na którym mógłbym całkowicie polegać. A taki jak on ekonomista byłby teraz dla Polski nieoceniony. Ale mówmy o interesach. Koniec odcinka czwartego